10 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Obok mnie jest Marek Mazurkiewicz. Witam. I Krzysztof Machocki. Dzień dobry. Witam Ci Krzyśku dzisiaj w studiu. To jest nasz rzecznik prasowy. A przez hangouta połączyli się z nami Wojciech Pędzich z Gdańska. Dzień dobry wszystkim. I Wojciech Tadeusz Mężek z Górnego Śląska. Dzień dobry. Z Górnego Śląska. Tak, z Górnego Śląska. To już pamiętam. Dobrze. Dzisiaj mamy trochę tematów, no, dosyć dużo się uzbierało. W zeszłym tygodniu byliśmy na fantastycznym projekcie, właściwie w muzeum fantastycznym. Jak, jak ci się podobało Marku, bo byłeś z nami? Było bardzo sympatycznie, trochę popracowaliśmy, mam nadzieję, że będą z tego dalsze efekty. Tak właśnie zauważyłem, że bardzo zaangażowani ci ludzie byli rzeczywiście zrobili od razu hasła, założyli od razu użytkowników swoich konta i tak dalej. Ale może najpierw przeczytam, o czym będziemy mówić na początku. E, najczęściej oglądane w lutym 2015 roku, o tym będziemy rozmawiać, jakie hasła były najwyżej o, na, na, najwyżej w statystykach, tablica ogłoszeń polskiej Wikipedii, zajrzymy tam, o raportach Stowarzyszenia Wikimedia Polska, konferencja Wikimedia Polska 2015, opowiemy o tym, jakie są zgłoszone arty, yy, kon, wykłady, yy, o polskim radiu i, i rozmowach trwających na temat współpracy, Właśnie o, o roku obrzędowym z Wikipedią, bo tak nazywa się ten projekt, w którym uczestniczyliśmy w zeszłym tygodniu, jeszcze potrwa przez cały rok. Konferencje w nagraniach Wikiradia, to też przypomnimy, gdzie można ich szukać. Warsztaty w studiu po audycji w każdą sobotę. Dzisiaj zaprosiliśmy gościa i będziemy z nim rozmawiać, to też o tym opowiemy. Wikimedia... CEE Spring 2015. Może w końcu uda nam się ten temat zrealizować, bo on tak jest przekładany z tygodnia na tydzień. I szkolenie dla uczniów zespołu szkół specjalnych w Zagórzu. To ktoś na ten temat opowie. Krzysiek, dobrze, zgłosił się, podniósł rękę. Bardzo dobrze. <grymnie> <śmian> <śmian> Ale to na razie, Krzysiu, później troszkę. <śmian> dobrze, to zaczynamy od początku, czyli najczęściej oglądane w lutym 2015. Oddaję głos w takim razie Wojtkowi z Górnego Śląska. Mnie tutaj sporo rzeczy zaskoczyło, Wojtku, opowiedz. Nam. A mnie niekoniecznie. Znaczy już w zeszłym miesiącu, w styczniu, jak omawialiście, to was zaskoczył Katar, ale zaraz się zorientowaliście, że były Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej właśnie w Katarze. I druga rzecz, która Was zaskoczyła w zeszłym miesiącu, w styczniu, to był Sulejman Wspaniały, prawda? No właśnie. I teraz też jest dosyć wysoko. Sołtan Osmański. No cóż, ja myślę, ponieważ jest bardzo duża korelacja między dwoma artykułami. Między artykułem Sulejman Wspaniały i artykułem Wspaniałe Stulecie. Mhm. Że to ma związek. Wspaniałe stulecie to jest turecki serial telewizyjny, historyczny, kostiumowy, który jest właśnie emitowany w telewizji polskiej. Nie wiem, czy to naprawdę jest aż tak dobry serial, że czytelnicy pod jego wpływem chcą się czegoś więcej dowiedzieć o osobie Sulejmana, ale nie byłoby to zaskakujące. No i miło, Ponieważ... że sięgają do Wikipedii w związku z tym. No, nie mają gdzie indziej chyba specjalnie. No, to... no raczej tak. To jest właśnie dowód na to, że w takich dość niszowych kwestiach to raczej odwołują, odwołują się do Wikipedii nie mają bardziej gdzie indziej. Podejrzewam, że reżyser, czy, czy scenarzysta, który pisał, to też najpierw zajrzał do Wikipedii, <głos> żeby wiedzieć, do czego będą zaglądać później ci, którzy oglądają ten film. Zajrzał do Wikipedii, a tam błąd. Albo coś, coś może pozmieniał, bo mu do scenariusza nie pasowało. Pewnie zajrzał do wersji tureckiej. <głos> no właśnie. Ale to zaczęliśmy od pierwszego miejsca dzisiaj. To znaczy może jeszcze... Powiem co mi się skojarzyło. Skojarzyło mi się to, że ten serial był bardzo popularny dwa lata temu na Bałkanach i w byłym Związku Radzieckim. Jeżeli popatrzymy na najczęściej oglądane artykuły w roku 2013, dwa lata temu, to w chorwackiej wersji językowej ten serial o Sulejmanie był na dziesiątym miejscu. Na wersji rosyjskojęzycznej był na piątym miejscu, piąte miejsce w całym roku 2013, mhm. natomiast jeszcze w języku ukraińskim też widziałem na trzecim miejscu, mhm. czyli naprawdę był bardzo popularny w 2013 roku. No to przez kilka e... miesięcy musiał być chyba na pierwszym miejscu rzeczywiście. Bo jeśli w podsumowaniu rocznym jest na trzecim, no to, to jest no, W podsumowaniu rocznym na trzecim. Czyli, no, w, w pierwszym momencie mnie to zaskoczyło, ale e, później ma to jakieś uzasadnienie, że rzeczywiście jest to jakiś serial, który skłania ludzi do e, sięgnięcia do Wikipedii i dowiedzenia się czegoś więcej. Dobrze, ale przechodzimy do lutego. Tak, na dziesiątym miejscu jeszcze Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn 2015. To jest oglądalność z początku miesiąca, później w trakcie lutego to już był trend spadkowy. Mistrzostwa odbywały się w Katarze od 15 stycznia do 1 lutego. Na miejscu dziewiątym wspaniałe stulecie turecki serial telewizyjny. No to właśnie to, Czy o czym mówiliśmy tutaj w to linkach powiązanych to, jest. To właśnie to, o czym przed chwilą wspominałem. Jest Sulejman wspaniały również w tych linkach powiązanych. Ja przypomnę słuchaczom, że oczywiście notatki do naszych audycji można znaleźć na stronie nowiny.podcast.info w każdej audycji linki prowadzą do tego, o czym mówimy. Także jeśli ktoś chce słuchać i jednocześnie sobie zerkać, no to, to zapraszamy. Na ósmym miejscu 50 twarzy Greja, e, Angielska powieść. To Ale ma związek płynie. z filmem o tym samym tytule, który jest ekranizacją tej powieści. Chyba jest na ekranach kin, tak? Teraz. Jest teraz na ekranach kin. Bardzo popularny. No, wszedł chyba 13 lutego na ekrany polskich kin. Nie chcę dać sobie ręki uciąć za, za konkretny dzień, ale na pewno w lutym. Ja się nie podejmę. Na fali popularności filmu również zyskała książka. Obcinać ręki. Na siódmym miejscu bardzo ciekawa sytuacja Mia Farou, ponieważ wejścia były w jeden dzień. 9 lutego. To jest dzień jej urodzin, Mia Farrow, amerykańska aktorka, urodziła się 9 lutego 1945, no i tutaj był kolosalny skok oglądalności, na urodziny oglądalność wzrosła tysiąckrotnie. Ja rozumiem, że to ma mogło mieć związek, nie, nie sprawdzam tego teraz, ale zgaduję, dlatego że e, mija taka okrągła rocznica jej urodzin, bo jest rok 45, więc na stronie głównej prezentowane są rocznice urodziny, e, właśnie takie, takie okrągłe. Czyli mi, mija. Mia, mija 70 rocznica urodzin i mija Fara. <głos> Dokładnie. No to jest postać no, znana przecież bardzo I, i jeszcze może właśnie obchodziła te urodziny w dodatku jakoś, prawda? Więc to pewnie może zbiegło się jakoś z, obchod z obchodami jej urodzin. Ja bym stawiał jednak na stronę główną. Ja również. Czy ona ma takie, takie przebicie, tak? Strona główna, no nie wiem. No ma bardzo no, mocne przebicie. Piąty rok, więc, więc bardzo okrągła. No, od, od kiedy eksponujemy na stronie głównej właśnie takie rocznice pięcio i dziesięciokrotne, to, to oglądalność haseł może się właśnie w tych dniach zwiększać. Mogą się również zwiększać wandalizmy. No tak. mhm. To na siódmym miejscu, a na szóstym? To było na siódmym miejscu. Na szóstym miejscu jest Stephen Hawking, brytyjski astrofizyk, fizyk-teoretyk i roz, również kojarzę, że to ma związek z jakimś filmem, który teraz jest na ekranach kin. Nie przypomnę sobie w tej chwili tytułu, może wy wiecie. Ja nie pamiętam. W 2014 roku była premiera filmu The Theory of Everything. I chyba e, faktycznie i polski czy tytuł ten film jest film podobny do jest teoria teraz Na ekranach polskich kin. Chyba no, tak. tak. Jego, teoria wszystkiego, rok 2014. Klikamy, klikamy oczywiście. A to ja mam, to ja mam niespodziankę Polsce, dla W Polsce we. na ekrany kin wszedł 30 stycznia 2015 roku. Aha, aha, czyli dlatego chyba rzeczywiście, ale mam niespodziankę. Z wiki cytatów, właśnie cytat Stephena Hawkinga. Który został powtórnie przerobiony na syntezator mowy. Spróbujemy posłuchać, nie wiem, czy to się uda, ale posłuchajmy. All we need to do is make sure we keep talking. No tak właśnie, to wszystko. Stworzyliśmy sobie własnego Hawkinga? Właściwie tak, dlatego że to jest cytat z filmu reklamowego, jednej z sieci telefonicznych, wtedy jeszcze niekomórkowych w 70 latach, w której właśnie cytat Hawkinga został użyty do, do tej reklamy. No, on oczywiście używał swojego aparatu do, do, do przetwarzania mowy, ale ten tekst został wykorzystany również na, na, na płycie Pink Floydów, bardzo ciekawie i też y, syntezatorem mowy. Nie wiem, czy też, czy to był jego syntezator, czy nie. W każdym razie ja ten tekst właśnie z tej reklamy i z tej płyty przepisałem i wrzuciłem w taki automat, który to czyta. No, nie wyszło to tak jak oryginał, ale, ale daje po, pojęcie o tym, jak, jak on się porozumiewa. Z tego, co pamiętam, to Hawking celowo i z rozmysłem używa bardzo archaicznego i mm, niezbyt naturalnego syntezatora mowy, bo oficjalnie on parę razy stwierdził, gdy go o to pytano, że on się po prostu zżył ze swoim nowym głosem, w związku z czym używa sprzętu z lat 70-tych. No to słychać. No, Mogąc korzystać, nie wiem, chociażby z Iwony, polskiego, polskiego, polskiej produkcji, która ma głos w porównaniu z tym, co używa Stephen Hawking, bardzo naturalnym. No ale jest to na pewno już jego część tożsamości i rozpoznawalności. Tak? Richard Cheese, piosenkarz parodiujący, różne przeboje twórców międzynarodowych, nagrał piosenkę Michaela Jacksona The Girl Is Mine, w której zamiast Paula McCartneya bodajże, tak? właśnie podłożył, sam zapowiedział go tak Stephena Hawkinga i oczywiście tym charakterystycznym syntezatorem. No nie, nie sądzę, żeby Stephen Hawking chciał zmienić głos swój na Iwonę, <laughs> raczej, raczej byłoby Iwona, dziwne. To nazwa produktu, męskie głosy też tam istnieją. <laughs> no to jakimś tam Markiem czy Stefanem pewnie nie chciałby też być. No wiadomo, że to już raczej nam się kojarzy ten głos właśnie ze Stephenem Hawkingiem. chyba nikt inny nie używa go publicznie w ten sposób, więc raczej. No ale dzięki temu możemy każdy cytat jemu wrzucić w, w jego głos. To też dziwne. No, w każdym razie linka do tego nagrania umieszczam oczywiście w notatkach. To jest bardzo ciekawy serwis freesound.org, w którym jest bardzo dużo właśnie plików na wolnych licencjach i na otwartych licencjach, i w domenie publicznej, i do samplowania, i no i różne, różne są tutaj możliwości. Bardzo bogata, bogata biblioteka. Dobrze, yy, kolejny punkt. Tak, yy, i kolejny punkt również wiąże się, jak podejrzewam, z filmem. Na piątym miejscu jest Chris Kyle, yy, a na, yy, to jest yy, amerykański wojskowy, yy, najskuteczniejszy snajper w historii armii Stanów Zjednoczonych, a na ekranach kin yy, snajper, film 2014, yy, który jest właśnie o nim. Bardzo popularny film był nominowany do Oscarów. No właśnie tak filmowo się jakoś zrobiło, a Idy tutaj nie widać. Właśnie to dziwne, prawda? Wydawałoby się, że to już w lutym ten szum był. Ida, na tym... no jeszcze się nie znalazła w pierwszej mm -hmm. dziesiątce w lutym. Rzeczywiście. Pewnie w marcu się znajdzie. Może na czwartym miejscu mm. Magdalena Ogórek kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej na, na, w wyborach prezydenckich. No, Kampania prezydencka powolutku w styczniu, lutym już się rozkręca. E, widzę, że e, w trendzie wzrostowym jest Andrzej Duda. Gdybyśmy zrobili e, ten zrzut ekranu najczęściej oglądanych kilka dni później, to wypadłyby Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, natomiast na dziesiątym miejscu wszedłby już Andrzej Duda. Myślę, że spora część, spora część z tych odsłon artykułu o Magdalenie Ogórek to mogą być dziennikarze, którzy trochę zdębieli, gdy ogłoszono jej kandydaturę. No tak, chcą się czegoś dowiedzieć oni, bo nic się nie odzywała wtedy jeszcze chyba. Tak, i dziennikarze, i wyborcy. Myślę, że po prostu nie za bardzo wiedzą, co to jest co pani i proszą Wikipedię o pomoc, żeby cokolwiek się o niej dowiedzieć. A Wikipedia przecież nie tworzy rzeczywistości, tylko ją opisuje. No. Przechodzimy do miejsca trzeciego. Polska. Brawo. No comments. No, jak zwykle wysoko. Jeden z najczęściej oglądanych artykułów, co miesiąc i, i, i co rok. Na drugim miejscu mamy Katar. To jest w związku z tymi mistrzostwami świata w piłce ręcznej. Katar był nie tylko gospodarzem, ale również reprezentacja Kataru grała w tych mistrzostwach przeciwko reprezentacji Polski. Mhm. No I na Stąd pierwszym na miejscu, zainteresowanie. I na pierwszym miejscu Sulejman Wspaniały, o którym już napisałem. A na pierwszym mówiłem. miejscu Sulejman Wspaniały, którego już wcześniej omówiłem, Sultan Osmański, bohater tureckiego serialu kostiumowego. No fajnie, to dziękujemy Ci bardzo, Wojtek. Powiedz czy da się jakoś właśnie obejrzeć statystyki za na przykład, nie wiem, lipiec 2010 takie, jak tutaj mamy zrzut ekranu, czy tylko w wypadku, jeśli ktoś zrobił taki Takie zrzut? to nie. Mhm, czy... W ten sposób to nie. Można podejrzeć oglądalność konkretnego artykułu Aha. w dowolnym miesiącu, natomiast nie da się ustalić, czy on był w tym miesiącu na dziesiątym miejscu, czy na drugim. Mhm. Czyli taki ranking to rzeczywiście jest na żywo tworzony tylko, właściwie i, i jak sobie zrobimy taki zrzut ekranu, jak tutaj zrobiony został, no to, no to mamy, a jak nie to, to przepada. Jak sobie zrobimy taki zrzut ekranu, no to mamy, a jak nie to jesteśmy w stanie dotrzeć tylko do rocznych, wartości bezwzględnych, jaka jest oglądalność i dorocznych, bo to jest, to jest zapisywane. Mhm. A mamy niestety tylko trzy zrzuty Chyba przez nas w ogóle robione wszystkie tak, tak? Tak, ostatnio, ostatnio staram się, tak, dodałem sobie do telefonu przypomnienie, żeby po północy zrobić, ale to jest za wcześnie okazuje się, bo po północy jest jeszcze z poprzedniego dnia, dopiero rano, dopiero przez cały następny dzień, nowy pierwszy dzień następnego miesiąca można taki zrzut zrobić, bo to funkcjonuje 24 godziny później jeszcze. No także zachęcam, jeśli ktoś miałby ochotę pomóc, bo ja czasem mogę zapomnieć albo nie mieć możliwości, to, to, to prosimy o takie zrzuty. Archive Today tutaj nam pomaga w tym, żeby zarchiwizować nie tylko te strony, bo też to jest pomoc przy no, takich powoływaniu się na artykuły w, w, w internecie, które no, wiadomo, że mogą zniknąć. Albo mogą zostać zabezpieczone, tak jak to teraz się dzieje w, w artykułach Gazety Wyborczej czy jakiejś innej prasy. Właśnie to też jest ciekawe, że zarchiwizowana wersja jest dostępna cały czas, nawet jeżeli gazeta oryginalnie ją zamknie, tak? Bo ona korzysta z tego starego materiału. No właśnie. No to jest jakaś luka tam pewnie w tym systemie. A czy oni specjalnie go nie uszczelniali kiedyś, mówili w ogóle, że, że i nawet całkiem to na dobre wyszło swoją drogą? No, ale z drugiej strony playlisty na przykład w Polskim radio, jeśli chcesz zobaczyć, jaki utwór leciał, no to możesz zobaczyć, ale skopiować tego się nie da tak łatwo. To znaczy nie można po prostu zaznaczyć i skopiować nazwy utworu, czy nazwy wykonawcy, tylko trzeba pokombinować albo przepisać po prostu ręcznie. E, dobrze, to fajnie. To mamy już e, zakończony ten temat e, statystyk za luty. Tablica ogłoszeń... Zobaczmy co tutaj się dzieje. Od 1 marca proces wyboru czterech nowych członków Komitetu Arbitrażowego do 5 marca, więc się już zakończył. Zgłaszania kandydatur. Wybory, wybory ruszyły 6 marca. A, czyli wczoraj. Mhm. Kolejny dzień nowego artykułu 2 marca. 3 marca rozpoczęło się głosowanie w sprawie przyznania uprawnień administratora Pawłowi Ziemianowi. 5 marca, tu coś poskreślane jest. Znaczy, zaczęły się próby... Wikidanizacji mhm. pierwszego Infoboxu, język infobox. Malarz stwierdził, że źle uruchomił bota i że to będzie powtarzane. No ale Wikipedia integruje się z, z wikidanymi. Inne projekty również zaczęły, no między innymi Wikibox, zaczęły swoją integrację z wikidanymi. No to taka cicha rewolucja, powiedziałbym. Tak? No ja w ogóle chciałem tutaj bardzo podziękować tym ludziom, którzy to robią. Malarzowi chyba najbardziej. Bo to jest w ogóle no genialne, tak, jak już zdjęcia na przykład widziałem, spokojnie wchodzą te z Wikidanych. Już w artykule mhm. nie trzeba wstawiać zdjęcia do Infoboxu. Także... Tak, tak. Na przykład jedną z, jedną z konkurencji, że tak powiem, Wikidata Game czyli takiego, takiej, takiej gry polegającej na klikaniu, czy coś jest osobą, czy nie osobą, czy jest mężczyzną, czy kobietą, z jakiego kraju pochodzi. Jest również właśnie klikanie przynależności zdjęć do, do, do danego rekordu, do danego wpisu w wiki danych. Elementu. Mhm tak. No olbrzymie możliwości są przed Wikidanymi, będziemy się ciągle dowiadywać o nowych sposobach wykorzystania i myślę, że to rzeczywiście taka cicha rewolucja, która bardzo zmieni Wikipedię i też pozwoli na wprowadzenie takich zmian w wyglądzie Wikipedii. Myślę, że te właśnie Winter na przykład bardzo czeka na to, żeby to było z Wikidanymi powiązane. No, ale również y, jakieś takie ru, ru, równo, równego traktowania wszystkich wersji językowych, po to, żeby wszystkie wersje językowe mogły być wyposażone w, w grafikę, w ten sam zestaw danych typu data urodzenia. To, to, to też jest bardzo istotne, nie tylko ta warstwa wizualna, nie tylko warstwa prezentacji. Mhm. No i ostatnia wiadomość, komitet arbitrażowy, Trwają, trwa głosowanie. Już to, o czym mówiliśmy, od 6 do 12 marca. Może przypomnijmy, czym się zajmują arbitrzy? Czy mają w ogóle coś do roboty? No zdecydowanie mają, gdyż Komitet arbitra, Arbitrażowy no w sposób został powołany po to, żeby w sposób ostateczny łagodzić spory pomiędzy, pomiędzy wikipedystami. I, I dosyć często zdarzało się, zdarza się, że, że trafiają tam sprawy, których. Cała analiza zajmuje kilka tygodni. Sama analiza, a nie mówiąc już później o zebraniu, o zebraniu tego materiału, o, o, o spisaniu go, opisaniu i o zdecydowaniu. Co z użytkownikiem, przeciwko któremu został złożony wniosek o arbitraż, a czasami co z użytkownikiem, który składał wniosek o arbitraż, należy zrobić, co zasugerować. Mhm. Na stronie tego na stronie. głosowania można znaleźć bieżące wyniki z 9.30, na przykład dzisiaj, z 7 marca, już widzę, że Wojtek właśnie, który przed chwilą mówił, jest na zielonej, w zielonej strefie tego, tego głosowania póki co, tak, ale gonicie już tutaj następny ma tylko jeden punkt mniej. Także życzymy powodzenia. Nie wiem, czy to życzyć powodzenia, czy nie, bo to chyba dosyć trudna praca, czy przyjemna? Jak to jest, Wojtek? No, raczej trudna, ponieważ no w, w, w ostatniej kadencji Komitetu Arbitrażowego, w której, w której pracach uczestniczyłem, no to była, był, zresztą w każdej kadencji, w której uczestniczyłem, jakieś takie moje szczęście, były sprawy, gdzie naprawdę trzeba było przekopywać się przez wkład, trzeba było analizować, analizować zarówno same edycje, jak i interakcje z innymi użytkownikami. Jest to czasami niewdzięczne rzeczywiście. Ale tak jak odpowiedziałem na pytanie, które zostało mi zadane oprócz, oprócz tych takich, tej takiej analizy wkładu też bardzo dobrze jest, jeżeli w, w komitecie arbitrażowym są ludzie, którzy czują, znają projekt, którzy, którzy jakoś tam wyczuwają nastroje tak? I, i oni są świetnym uzupełnieniem takich ludzi, którzy, którzy analizują wkład i, i, i w drugą stronę tak samo to działa. To powinna być mieszanka. No trudne zadanie, chyba to nie jest łatwe rzeczywiście, domyślam się, ale, ale bardzo potrzebna praca na pewno, bo takie spory często no, blokują się i, i, i nic i nic się nie da z tym zrobić, ani w lewo, ani no, w prawo. Komitet arbitrażowy jest pewnego stopniu następstwem procedury RFC, czyli request for comments, którą też sobie importowaliśmy z, z angielskiej Wikipedii, anglojęzycznej Wikipedii i która po prostu skutkowała powstaniem piekielnie długiej dyskusji, z której tak naprawdę mogło nic nie wyniknąć i, i nikt nie zadecydował, co w przypadku użytkownika, nie wyłamiącego zasady Wikipedii należy, należy zrobić. No właśnie dlatego to zostało troszeczkę, nie lubię tego słowa, ale zostało zinstytucjonalizowane. No i właśnie dlatego komitet arbitrażowy jest po to, żeby wydał decyzję, nie, nie tylko po to, żeby skomentował jako część społeczności, czy żeby społeczność skomentowała sytuację. Mhm. No i kolejny temat, który mamy, to Kronika. Kronika Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Stowarzyszenie to, i to jest takie, taka organizacja wspierająca wikipedystów, do której my chyba wszyscy tutaj należymy akurat. I powstało coś takiego jak Kronika. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest fajny zapis, taki tydzień po tygodniu, co się działo, w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. Tego bardzo brakowało jest to takie usystematyzowanie naszych działań i bardzo chyba przydatne osobom, które chcą się czegoś więcej dowiedzieć o stowarzyszeniu. To jest, w ogóle ta kronika to jest trochę pochodna tego, że stowarzyszenie ma kilkoro pracowników i my wszyscy raportujemy regularnie i publicznie na stronach stowarzyszenia, co robimy w minionym tygodniu, w związku z czym te treści już tam były, tylko były rozstrzelone na kilka stron. Osobno raportował prezes, osobno raportowała szefowa biura prasowego, osobno osobno raportowałem ja, no i w tym miejscu w zasadzie nateria bardzo słusznie pomyślała, że jeśli się zbierze to wszystko w jednym miejscu, to będziemy mieli taki przelot przez buduarek, przegląd tego, co się dzieje w stowarzyszeniu, a pośrednio tego, co się dzieje w społeczności. Mhm, także zapraszamy, jeśli ktoś chce poznać nasze działania, to teraz ma świetne miejsce do tego, żeby przejrzeć sobie właściwie no, to fantastyczne wrażenie robi, bo rzeczywiście dużo się dzieje, a, a wydawałoby się, że tak od, od konferencji do konferencji tylko żyjemy, prawda? Tak no, ale nie. wskazuje, że stowarzyszenie jest bardzo aktywne. Tak? No, jest bardzo aktywne, tak. Między innymi tutaj właśnie jest rok obrzędowy e, z Wikipedią, mm, ale to za chwilkę. To ja jeszcze a propos tej kroniki będę postulował jednak mimo wszystko, żeby była w odwrotnej kolejności niż jest, czyli nowe na dole. Myślę, że na Kronikę bardziej pasują jednak nowe na dole. A ja nie, a ja nie. Mi się podoba tak jak jest, bo jak wchodzisz na pierwszą stronę, to od razu widzisz na bieżąco, co jest. Ale tak... to jest takie troszeczkę jak, jak spór pomiędzy tymi, którzy uważają, że odpowiadając na maila trzeba pisać na górze, no bo człowiek, który otworzy maila zobaczy najpierw twoją odpowiedź i nie będzie musiał machać myszką, a tymi, którzy uważają, że odpowiadać się powinno na dole, bo to jest prawidłowa kolejność czytania, przynajmniej w, w językach europejskich. No właśnie, jakbyś taki spór rozstrzygnął? Zapraszam eee, was na stronę nie, dyskusji. Ja Rozwiązania sporów, nie, ja nagminnie łamię zasadę językową i odpowiadam na górze, żeby, żeby, żeby czytelnik, żeby odbiorca. Zobaczył moją odpowiedź. Może związane jest to z moją pracą zawodową, w której dzieje się dużo i, i maili wysyła się i do, dostaje naprawdę dużo. Miejmy nadzieję, przy że tak. każdym mailu jechanie na sam dół, szczególnie jeżeli jest to kilkuwątkowa wymiana, to, jest, to, jest, to nie jest to, co Tygrysy lubią najbardziej. Miejmy nadzieję, że nam technologia to wkrótce pozwoli rozwiązać i każdy będzie miał tak, jak mu wygodnie. No właśnie. Dlaczego nie? Jeśli tutaj wiki dane wejdą, no to ty umieścisz to. To tak, raczej to, co Szymon proponuje, ten nowy mechanizm dyskusji, który, który tam to wątkuje jakoś bardziej zaawansowanie. No, no pewnie rozwiązań jest dużo, ale fajnie, że już coś takiego powstaje, że już można sobie zajrzeć, co y, obecnie się dzieje, co się działo kilka tygodni temu. Są też zdjęcia, jakieś informacje szczegółowe, i linki oczywiście do... Także te linki oczywiście każdy może edytować. Ja tutaj parę razy edytowałem różne rzeczy, bo brakowało linków, a akurat znałem na pamięć, więc albo sobie łatwo mogłem tutaj wkleić. Także też zapraszamy do pomocy przy, przy uzupełnianiu tych linków. No bo przede wszystkim Stowarzyszenie to nie tylko pracownicy, ale to przede wszystkim wolontariusze i członkowie. Mhm raporty stowarzyszenia gdzie my jesteśmy w tym programie raporty stowarzyszenia, kronika konferencja, zgłoszone wykłady zobaczmy, bo już chyba jest zamknięty zamknięty przyjmowanie wykładów. Jest, zamknięte jest przyjmowanie wykładów na Wikimanie 2015 Aha. w, w Meksyku. no tak, a na, na naszą konferencję jeszcze nie na naszą konferencję jeszcze nie Mamy już w tej chwili, raz, dwa, pięć wykładów. Wróćmy do źródeł, czyli jak okiełznać OR. E, botopedia, wersja druga, czyli jak przygotować dane do masowego tworzenia artykułów. Trzeci wykład, wiki motywacja, ja i moje uzależnienie. <gry> e, czwarty temat, z wikipedią na grzyby. Piąty temat wiki to nie tylko pedia, czyli krótki przewodnik po projektach siostrzanych. Z ciekawostek zaproponowany wykład Stefaniaka, użytkownika Stefaniak, jest również jego propozycją na Wikimanie 2015 w Mexico City. A, czyli jak tam się dostanie, to tutaj nie będzie go? Nie, <śmiech> będzie, będzie. I to jest według mnie bardzo ciekawy pomysł, żeby, żeby najpierw przeprowadzić taką prezentację lokalnie i pojechać no tak. z nią również mhm. jako no w cudzysłowie, nasz, nasz reprezentant, tak, polski wikimedianin na, na Międzynarodową Konferencję Wikimedia. Według mnie jest to pomysł genialny. Potwierdzam, to jest bardzo genialny pomysł, tak, tak się powinno robić. Mhm. Miejsce to Gdańsk, czyli przyjedziemy do Ciebie Wojtku chyba, już Oczywiście. na pewno. 13-14 czerwca 2015 roku. Każdy może wziąć udział, zapraszamy, trzeba wcześniej... W rzeczy technicznych nocujemy w hotelu Skandik, zasiobradujemy w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie będziemy mieli salę, a, ja która może pomieścić nawet 200 osób, a mimo, mimo tego na przykład jeżeli będzie tych, tych osób mniej, to nie czuje się jakiejś takiej wielkiej, pustej przestrzeni, jak to na przykład było moim osobistym zdaniem na Dniu Domeny Publicznej, gdzie, gdzie pod Liberatorem, gdzie mogło zmieścić się o wiele więcej osób, przesuwaliśmy krzesła, żeby siedzieć po prostu bliżej, i żeby się nie rozpieszchnąć po całej tej sali. Mm -hmm. No ja bardzo ciekawe to miejsce jest, także bardzo chętnie obejrzę i, i to przy okazji fajna wycieczka będzie. I... No zdecydowanie, we, we wtorek, Byłem w Europejskim Centrum Solidarności, gdyż e, Marta Malina Moraczewska oraz, e, oraz Marcin Wilkowski z KoEdu. E, mieli tam dwudniowe spotkanie z pracownikami ecs dotyczące również e, no, digitalizacji treści współpracy z Wikipedią, współpracy z Commons, z, e, z naszymi projektami e, udostępniania zasobów. Kolejna współpraca, którą mam nadzieję, która, która mam nadzieję, będzie owocna. Mhm. No liczymy, liczymy na to. I właśnie tutaj kolejny temat to Polskie Radio. Też rozmowy na temat współpracy trwają. E, jakiś czas temu w listopadzie, grudniu wystosowaliśmy pismo do Polskiego Radia, żeby e, spróbować współpracy polegającej na tym, żeby zilustrować niektóre albo więcej niż niektóre Wszystkie. Hasła, hasła w Wikipedii dźwiękami, w których, których posiadaniu jest Polskie Radio. E, no Trochę to trwało, ale tak ja byłem tam w, w trakcie w, na audycji, bo zaproszony zostałem do czterech pół roku, żeby opowiedzieć o rocznicy wikipedii i przy okazji poszedłem do prezesa Siedzieniewskiego. Spróbowałem się z nim porozumieć, odesłał mnie do rzecznika prasowego. Z rzecznikiem prasowym chwilę porozmawiałem, no potem po dwóch tygodniach wymieniliśmy już takie konkretne bardzo terminy spotkań. No i w zeszły czwartek, właśnie ten czwartek co minął, spotkałem się z dyrektorem Archiwum Polskiego Radia. No i powiem wam, że rozmowy są obiecujące, bo nie ma czegoś takiego, że niestety nie, bo, bo, bo prawa autorskie i tak dalej. Na ogół to jest taka, taka wymówka, albo, no, że to są bardzo skomplikowane prawa autorskie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że skomplikowane prawa autorskie mogą być, jeśli chodzi o słuchowisko, w którym jest muzyka, jest kilku instrumentalistów, którzy wykonywali ten utwór muzyczny. Oprócz tego jest reżyser dźwięku, jest reżyser aktorski, są aktorzy, jest cała masa takich powiązanych praw autorskich i trudno, bo wtedy, wtedy nie, nie określało się pole eksploatacji jako internet, prawda, więc trzeba by było na nowo zawrzeć umowy z tymi wykonawcami. Będziemy czekać raczej jeszcze kilkadziesiąt lat, żeby, żeby te nagrania mogły trafić do nas w takiej wolnej formie. Natomiast tak jest, naprawdę, no. jeżeli wspomniałeś, wspomniałeś o tym, że oczywiście nie było takiego pola eksploatacji jak, jak internet. Ja siedzę właśnie nad tłumaczeniem tekstu, który, który mówi, że nawet w dyrektywie europejskiej z roku 2001, która mówi o, o prawach autorskich, nawet tam tak za bardzo nie, nie, nie przewidziano internetu, że tak powiem. Nawet tam udostępnianie wzoru, zbiorów bibliotecznych według zaleceń musi się odbywać na autoryzowanych stanowiskach roboczych na terenie biblioteki, tak? co w świecie smartfonów i komputerów jest po prostu totalnym bezsensem. Więc nawet teraz, mając prawodawstwo europejskie, ono jest z 2001 roku, kiedy tak naprawdę internet nawet nie był na połowie drogi, którą przebył do, do dnia dzisiejszego. Więc co tu mówić o umowach e, zawieranych no z mm -hmm. słowisk radiowych? No nie i jeszcze. ale jest, jest sporo takich nagrań, e, co do których e, są dużo mniejsze wątpliwości, albo wręcz nie ma wątpliwości, czyli nagrania głosu podczas audycji. I o takie nagrania będziemy się starać, będziemy się starać, żeby najpierw stworzyć listę 20, 30 haseł, które chcielibyśmy w ten sposób zilustrować. To nie musi być osoba, której głos będzie ilustrował hasło, ale to może być jakieś wydarzenie na przykład, które, byśmy, które jest właśnie w dźwiękowym archiwum Polskiego Radia i może uda nam się je po prostu wydobyć, czy udostępnić w Wikipedii. Wiem, że jest zainteresowanie ze strony Polskiego Radia. No, są oczywiście takie oczekiwania, że że no, będzie to jakoś zaznaczone, yy, że będzie zaznaczone to, że właśnie Polskie Radio tutaj udostępnia i żeby był jakiś link zwrotny, co dokładnie, doskonale wpisuje się w nasz projekt Glam, bo właśnie tworzone są y, specjalne metryczki dla plików i o tym właśnie też rozmawiałem, że każdy plik y, w Wikimedia Commons ma swoją stronę, na której wszystko to dokładnie można opisać. No, pytano się, czy tam logo można zamieścić. Więc powiedziałem, że no nie wiem dokładnie, bo z tym logiem to różnie bywa, ale na pewno logo akcji można zamieścić, jeśli wymyślimy takie logo. Oj, z tym logiem akcji, proszę. Z logiem akcji to osobna kwestia, natomiast z logiem Polskiego Radia można by je zamieścić na pewno, gdyby Polskie Radio postanowiło je udostępnić Wikimedium do wykorzystania, natomiast... A czy logo Polskiego Radia przypadkiem nie są już na commons jako prosty tekst? tekst to możliwe. No bo tam są kółka, tak, kwadraty. Proste kształty geometryczne generalnie na Commons wpadają, tak, co jest swoją drogą bardzo wątpliwe, a co do loga i do logo akcji, ostatnio parę takich wpisów czytałem, że jest straszna logomania w instytucjach i że tak w ogóle nie powinno być, wszędzie powinien być tylko orzełek i to powinno wystarczyć, no. bo to generuje koszty, prawda, i, i w ogóle bez sensu. Wprowadza jakieś takie zamieszanie też, ale na przykład Radio Szczecin zamieściło swoje logo w, w, w swoim haśle. I właśnie tak się troszkę zdziwiłem. Napisałem do nich, czy oni są pewni, że to jest na wolnej licencji i to okay. ich logo. No, ale nie ma odzewu żadnego, także nie wiem, no już nie będę usuwał, bo lepiej, żeby było niż żeby nie było, ale, ale ktoś mógłby się przyczepić i, i oznaczyć do ekspresowego kasowania. No, tylko kto to ma zrobić? Każdy użytkownikomoc może to oznaczyć. No, ale... Nie chciałbym, żeby to była podpowiedź, <śmiech> donos. <śmiech> ale, ale tak, ale no, takie rzeczy się zdarzają. No, ale są też loga, które są scopyrightowane, że tak powiem, czyli mają, zachowują prawa autorskie. Taki czerwony znaczek wtedy jest, że to jest logo, um, które ma pełne prawa autorskie i nie wolno go wykorzystywać. I hmm. zdarzały się takie jakieś umieszczanie. Ale do... to na angielskiej wersji. Możliwe. Bo angielska wersja ma swoje... No ale Commons to jest wszystko angielskie. Ale nie, angielska Wikipedia ma swoje pliki od oddzielnie trzymane, bo oni tam stosują dozwolony mm -hmm. użytek. No do okładek i do takich rzeczy A chyba. to logo y Radia Szczecin jest zrzucone przez użytkownika po prostu. Na licencji, nie jako prosty kształt geometryczny. W związku z tym podejrzewam, że wkrótce zostanie skasowany. No ale już tam ze dwa miesiące styczeń chyba. 2015, więc świeża sprawa. Świeża... No dobrze, to już pewnie ktoś się zaznaczył. Trudno poszło. Logo, tak. W każdym razie, rozmowy z polskim radiem są obiecujące. Teraz czekamy na przygotowanie umowy o współpracy, bo już te pierwsze wstępne rozmowy doszły jak gdyby do takiego etapu, że powinniśmy przygotować umowę, która i te wszystkie szczegóły, które omawiałem w Polskim Radiu z dyrektorem, żeby tam po prostu przelać na papier. Jest kilka wskazówek, jak tą umowę napisać, także chętnie skontaktuję się z Martą, która jest naszym koordynatorem Glam w Wikipedii i, i wspólnie taki dokument przygotujemy. Też trzeba będzie przygotować właśnie taką przykładową metryczkę Pliku, żeby no te warunki, które są takie ważne dla polskiego radia, żeby po prostu było zaznaczone, że to, że to w ramach jakiejś akcji albo że w ramach 90-lecia polskiego radia, bo teraz jest też, też taka okazja, żeby właśnie też to jakoś zaznaczyć. No co, co ciekawe, ja zaproponowałem, że właśnie jest 90- rocznica polskiego radia powstania. I że może Polskie Radio chciałoby zrobić właśnie coś w ramach y, uczczenia tej rocznicy i właśnie samemu przy, we własnym zakresie przygotować głosy na przykład prezenterów Polskiego Radia albo osób znaczących dla Polskiego Radia i umieścić w Wikipedii. No jakoś tak o dziwo myślałem, że to właśnie spotka się z dużym zainteresowaniem i tutaj jakoś będziemy mogli, ale nie, powiedzieli, że to wy przygotujcie sobie to, co chcecie, te 20-30 E, nagrań, które moglibyśmy wydobyć, I, ale jeszcze jest zastrzeżenie, że chodzi o to, żeby one były dosyć dokładnie opisane, bo nie chodzi o to, żeby na przykład to był, e, było nazwisko na przykład Piłsudski, głos Piłsudskiego poprosimy, tylko, e, tylko coś bardziej konkretnego, to znaczy z którego roku, jeśli się da, jeśli, no to czy, czy on ma mówić oficjalne przemówienie, czy to ma być, no to już jest podobno bardzo dobrze zdigitalizowane znaczy te wszystkie nagrania z archiwum są y, zdigitalizowane i zabezpieczone do, do takiego użytku i właśnie otagowane, co pozwala na szybkie wyszukiwanie tych plików. Tylko właśnie trzeba się zwracać bardzo konkretnie, a nie tak ogólnie, bo to utrudnia im pracę po prostu i trzeba się dopytyć, oni się dopytują potem, a takie, czy takie, czy siakie, czy owakie. Więc tutaj trzeba to doprecyzować jak najbardziej. Jest, jest proste rozwiązanie, niech otworzą archiwum, wtedy każdy sobie <śmiech> wybierze. No, no jest otwarte, przecież możesz przyjść do Polskiego Radia, złożyć podanie, e, poprosić o stanowisko, e, zapłacić za czas operatora i wtedy masz dostęp do wszystkich plików w Polskim Radiu. To jest publiczne okay. radio. E, Glam obrzędowy rok z Wikipedią to jest projekt, który udało się szczęśliwie rozpocząć. W zeszłym tygodniu byliśmy właśnie w Muzeum Etnograficznym. Zapraszamy do śledzenia efektów tych spotkań, bo już są pewne efekty. Już podczas tego pierwszego spotkania wyedytowaliśmy kilka lub kilkanaście haseł. Zostały poprawione, bo no, pracownicy muzeum mówią, no jak, to przecież ten niedźwiedź, to, ten niedźwiedź biorący udział w tam jakimś obrzędzie, to jest inny, nie, nie taki. No to mówimy, no to poprosimy o źródła. A natychmiast się znalazły źródła, bo tam jest biblioteka i od razu książka przypłynęła do nas z tego archiwum i mogliśmy to poprawić zgodnie właśnie z tymi zasadami, żeby podawać źródła, powoływać się na nie. No też były takie ciągoty, żeby przepisać fragment z książki dokładnie, czyli skopiować go jak gdyby i też no wyjaśniliśmy, że lepiej napisać to własnymi słowami, żeby to nie był taki po prostu kopy past, tylko żeby to była jakaś twórczość własna, żeby, znaczy twórczość własna, żeby to było coś no, utworzonego na nowo i żeby to było obiektywne i nie, nie podlegało takiej krytyce, jakiej sporo takich rzeczy właśnie podlega. Także niedługo spotkania w, w okresie Wielkiej Nocy, bo jedziemy w kilka różnych miejsc. Takie grupy kilkuosobowe. Wikipedysta, jeden pracownik muzeum i jeden praktykant, student na przykład Wydziału Etnografii właśnie gdzieś z Wrocławia, z Krakowa, z różnych miejsc. I w takiej ekipie jedziemy rejestrować te obrzędy, zapisywać, nagrywać wideo, robić zdjęcia. One trwają czasem krótko, dwie godziny tylko, i tak właśnie jest w Chobienicach na przykład, bardzo ciekawe spotkanie i ja tam będę jechał właśnie, to jest koło Poznania, to znaczy za Poznaniem kawałek, koło Wolsztyna można by było powiedzieć bardziej, no i liczę na to, że będzie ciekawy materiał, wideo, będą zdjęcia, no i też hasła poprawimy dzięki temu. No to tyle, jeśli chodzi o ten y, projekt. Kolejna rzecz, konferencje w nagraniach Wikiradia. Nie wiem czemu to tutaj wstawiłem, ale być może ze względu na tę konferencję, która y, ma się odbyć, Stowarzyszenia Wikimedia Polska, tam są właśnie y, zapisy poprzednich konferencji y, konferencje.wikiradio.org. To są wszystkie konferencje, które są rejestrowane przez Wikiradio, również y, Stowarzyszenia Wikimedia Polska można sobie posłuchać, jak to wyglądało w poprzednich latach. E, warsztaty w studiu po audycji w każdą sobotę. Ja zerknę na czas, bo tutaj, o, już 45. minuta, to chyba, hmm, chyba... Czy macie coś, co wymaga dzisiejszego jeszcze omówienia? Nie. <gry> A jak tam nie. u was, Wojtek, też nie? No to chyba skończymy na, na tym. Powiem tylko, że dzisiaj spotykamy się właśnie z kimś, kto... Pan Andrzej przyjdzie tutaj do nas, który no, ma problem z tym, żeby jakieś hasło poprawić i będziemy mu pomagać spore wyzwanie, bo człowiek y, niemłody, że tak powiem, y, wiekowy, doświadczony i y, y, y, ciekawe będzie takie spotkanie, które, y, no, taki nowy świat y, tych nowych mediów spotyka się z, y, z osobą, która zna właściwie stary świat mediów publikowanych, jakichś książek i, i tego typu katalogów. Oby y więcej takich spotkań. No już było tutaj wcześniej z panem Sadurskim takie spotkanie na przykład. Jest zapis na stronie Wikiradia. Myślę, że to spotkanie jeszcze przyniesie efekty, bo na razie tak trochę wstrzymaliśmy kontakty i pan Sadurski jest zajęty i my też nie za bardzo mamy czas, ale to będzie się rozwijać. On obiecał na przykład przekazanie okładek swoich wydawnictw do Commons. Powiedział, że oczywiście, że nie ma sprawy. On, on był wydawcą, on był, on, jest, on był, wydawcą tych pism. To on, nasz czas. On robił rysunki, więc może to zrobić. No dobrze, to już 46. minuta, widzę, to już skończymy w takim razie. Bardzo dziękuję za udział. Nie wiem, czy Wojtek na Górnym Śląsku jeszcze jest z nami. Jestem. Dziękuję Pan, bardzo. Dziękuję i do usłyszenia. Wojtek do usłyszenia. w Gdańsku. Też dziękujemy Ci za udział w dzisiejszej audycji. Tak, dziękujemy. Coś tam się, się. Dziękuję. <laughs> Dobrze, Marek Mazurkiewicz studio. Do usłyszenia. I Krzysztof Machocki. Ciepłego dnia życzę. A ja nazywam się Borys Koziewski. do usłyszenia.